Na wydarzeń. Magazyn informacyjny polskiego radia 24. Minęła 16. Łukasz Pastor. Dzień dobry. Jest decyzja NSA w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa dla szefa biura bezpieczeństwa narodowego. Naczelny sąd administracyjny oddalił skargi kasacyjne kancelarii premiera. Co to oznacza w praktyce powie nasza reporterka. 51 zarzutów we wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przygotowali go i przedstawili szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej. Mają przeciwdziałać szarej strefie, a z drugiej strony mają chronić mieszkańców. Sejm rozpoczął pracę nad przepisami o najmie krótkoterminowym. Zapraszam na szczegóły. Suma wydarzeń Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne kancelarii premiera. Chodzi o sprawę cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz pisze udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ta Rada, to posiedzenie miało miejsce w lutym i sprawą zajmują się śledczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzeński zaznaczył jednak, że wyroki NSA rzeczywiście zamykają etap sądowo-administracyjny, ale jak dodał, do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma dostępu do informacji niejawnych. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów. W okresie od wydania wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa. Sławomir Cęckiewicz nigdy nie powinien był mieć dostępu do informacji niejawnych. Tak mówił z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podkreślał, że tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może przyznać poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Jedno jest dla mnie oczywiste, że to, że na dziś pan Cęckiewicz, który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma dostępu do wszelkich danych, które mają klauzulę tajne, ściśle tajne, są kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. To pokazuje, że tak naprawdę nigdy nie powinien pełnić funkcji w tym stanie prawnym, który jest aktualnie, jeżeli chodzi o jego poświadczenie, tej funkcji, która została mu powierzona. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk z jednej strony mówi o niezawisłości sądów, ale z drugiej jest przekonany, że ta sprawa będzie miała jednak swój dalszy ciąg. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że mamy w Polsce niezależnych sędziów i niezawisłe sądy. Bo szczerze mówiąc, właśnie całe życie walczyłem o to, żeby system demokratyczny w naszym kraju działał w taki sposób. Żeby to nie polityk na samym końcu decydował, czy ktoś idzie do więzienia. No bo gdyby to ode mnie zależało, to połowa pisowców siedziałaby w więzieniu. Ale ja nie jestem sędzią. Uważam, że żaden polityk nie powinien być sędzią. Więc jeżeli sąd podejmuje taką decyzję, to po prostu ktoś, kto reprezentuje rząd, musi się z tym zgodzić. Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczony argumentacją rzecznika, koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego. Jego zdaniem sąd bowiem sprawę już zakończył. Dobrze, że wyrok jest, ale on z punktu widzenia tej władzy niczego nie załatwia, ponieważ tu znowu trzeba będzie się kopać z nimi. To jest, tak jak powiedziałem, dzieci nada, błazę nada, ci ludzie, niejawnych dwa lata temu za ujawnienie dokumentów oznaczonych klauzulami tajne i ściśle tajne. Te dokumenty dotyczyły planów Warta i służba kontrowiadu wojskowego uznała wówczas, że po prostu Sławomir Cęckiewicz nie daje rękojmi utrzymania tajemnicy. Zwrot w sprawie Sławomira Cęckiewicza. O tym, czy szef BBN-u ma szansę odzyskać dostęp do informacji niejawnych mówiła Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy. Suma wydarzeń. Jest wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przedstawili go w Sejmie szefowie klubów parlamentarnych Koalicji Rządowej. Sformułowali 51 zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości. Łączy je złamanie zasady legalności. Sprawą zajęła się Małgorzata Naukowicz. Wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry podpisali posłowie klubów koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej, lewicy PSL-u Polski 2050 i Centrum. Wniosek, który zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym 25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych. Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed komisją odpowiedzialną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 Miejsca w Polsce dla zasady równi i równiejsi. Liczymy, że to będzie właśnie kolejny krok na drodze do rozliczenia, ale też pokazania e, tym wszystkim, którzy w przyszłości, bez względu jak będzie wyglądała konfiguracja polityczna w naszym państwie, chcieliby ulegać pokusie właśnie bycia równiejszymi od równych. Dodawał Krzysztof Paszyk z PSL-u, Paweł Śliz z Polski 2050 liczy natomiast, że Zbigniew Ziobro poniesie również odpowiedzialność karną przed polskimi sądami. I prawidłowo oceni postępowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Funduszu Sprawiedliwości, ale wyciągnie także konsekwencje za to, co Zbigniew Ziobro zrobił i zniszczył w wymiarze sprawiedliwości. Tadeusz Tomaszewski stwierdził, że praca Sejmowych Komisji Śledczych udowodniła zasadność przygotowania omawianego wniosku, a szef klubu Centrum Mirosław Suchoń powiedział, że Zbigniewowi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 odpowiadał przed Trybunałem Stanu czy przed sądami powszechnymi. Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu uchwała o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego ministra musi być podjęta większością 3 piątych ustawowej liczby głosów. Musi ją zatem poprzeć 276 posłów. Koalicja rządowa takiej większości nie ma. Relacjonowała Małgorzata Naukowicz. O wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry zapytaliśmy Arkadiusza Gruszczyńskiego z Gazety Wyborczej. Jego zdaniem koalicja rządowa chce nim dać jasny sygnał swojemu elektoratowi przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Koalicja rządząca będzie w ciągu najbliższego roku pytana cały czas o to, co zrobiła w ramach rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja rządząca musi mieć sukces, jeśli chodzi o rozliczanie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I Dzisiejszy wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu jest jasnym komunikatem wysłanym do elektoratu strony demokratycznej, że te rozliczenia trwają. Przypomnijmy, prokuratura oskarża Zbigniewa Ziobry o popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Na razie przebywa on na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nominacje oficerskie dla 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tym samym zakończył się trwający od października spór. O decyzji poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News. Jak mówił, to rezultat spotkania z szefami służb z 15 stycznia. Poprosiliśmy o to, aby te wnioski były poprawione zgodnie z procedurami. Te wnioski zostały poprawione, uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował o mian mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW. Bezpowrotnie straciliśmy kilka miesięcy. Tak o zwłoce w podjęciu decyzji przez prezydenta mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Ci oficerowie nie mogli objąć swoich stanowisk, nie mogli realizować swoich zadań i to jest ogromna strata dla państwa. My codziennie dziękujemy żołnierzom, dziękujemy funkcjonariuszom za to, że łapią szpiegów. Jakie to jest podziękowanie, że podoficer czy funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli kontrwywiad cywilny, który łapie rosyjskich szpiegów, że ten młody człowiek kończąc swój kurs oficerski musi czekać pół roku na mianowanie na stanowisko służbowe. Dlaczego? Bo prezydentowi coś się nie podobało? Przecież i tak podpisał te nominacje. Pierwsze wnioski o awanse oficerskie zostały wysłane jesienią. Promocje miało otrzymać 136 osób, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Karol Nawrocki zablokował wtedy awanse. Kancelaria Prezydenta poprosiła o poprawienie i uzupełnienie wniosków. Trzy tygodnie temu Prezydent zgodził się na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW. Nominacje dla ABW podpisał wczoraj. wydarzeń. Informacje ze świata. Prezydent Węgier Tomasz Szujok spotkał się z liderem partii TISA, Piterem Modziorem. Poprosił on zwycięzcę niedzielnych wyborów o sformowanie rządu oraz enigmatycznie wypowiedział się na temat swojej dymisji. Nowy gabinet ma powstać do połowy maja. Z Budapesztu Piotr Piętka. Spotkanie prezydenta Węgier z liderem partii TISO, Peterem Modiorem, trwało około 40 minut. Potem przed Pałacem Szandora, gdzie siedzibę ma węgierska głowa państwa, zwycięzca wyborów rozmawiał z dziennikarzami. Poinformował, że prezydent Szujok poprosi go o utworzenie rządu, gdy tylko wszystkie głosy zostaną zliczone. Modior powtórzył prezydentowi prośbę o jego dymisję tuż po sformowaniu się parlamentu i rządu. Powiedział, że oczywiście chciałby również zachować praworządność, reputację i szacunek Węgier za granicą, więc rozważy to. Zgodziliśmy się, że najważniejsze jest teraz jak najszybsze zwołanie parlamentu i utworzenie nowego rządu, powiedział polityk. Tomasz Szujuk miał powiedzieć też, że najwcześniejszym terminem na pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego to 4 maja, ale najbardziej realnym terminem jest 6-7 maja ze względu na ewentualne protesty wyborcze. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Iran odkopuje wyrzutnie rakietowe zbombardowane przez amerykańskie i izraelskie siły. Tak wynika z analizy zdjęć satelitarnych. Jeśli te informacje się potwierdzą, będą one wyraźnym sygnałem, że w czasie zawieszenia broni Teheran przygotowuje się do kolejnej fazy konfliktu na Bliskim Wschodzie. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przekonywał, że większość irańskich wyrzutni rakietowych oraz systemów obrony powietrznej została zniszczona. Na początku kwietnia irańskiej armii udało się jednak zestrzelić amerykańskie maszyny. Z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że władze w Teheranie wykorzystują okres zawieszenia broni do częściowej przynajmniej odbudowy swego potencjału militarnego. Pomimo rozmów pokojowych trwa odkopywanie podziemnych wyrzutni rakietowych. Chińskie władze tym razem zaprzeczyły, jak od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie miały dostarczać Iranowi systemy obrony obrony powietrznej. Chińskie MZ zdementowało też informację, jakoby Iran podczas wojny z Izraelem miał wykorzystywać chińskie systemy pozycjonowania satelitarnego. Prezydent Trump w liście do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga prosić miał zaś o niedostarczanie Iranowi uzbrojenia. Wcześniej stwierdził, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, Chiny popełniłyby poważny błąd. Donald Trump odwiedzić ma Pekin w połowie przyszłego miesiąca. Tomasz Saibicz, Polskie Radio. Europa przygotowuje tymczasem plan odblokowania cieśniny Ormus po zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ma to być międzynarodowa, defensywna misja morska, w której nie wezmą udziału państwa zaangażowane w wojnę, w tym Stany Zjednoczone. O szczegółach Jan Olenski. Nad projektem pracują przede wszystkim Francja i Wielka Brytania. Chodzi o stworzenie koalicji państw, która przywróci swobodę żeglugi, ale dopiero po zakończeniu walk. Plan zakłada trzy etapy. Najpierw wyprowadzenie setek statków uwięzionych w cieśninie, potem rozminowanie akwenu, a na końcu wprowadzenie stałych eskort wojskowych i nadzoru. Do misji mogą dołączyć także inne państwa europejskie, w tym Niemcy. Równolegle trwają działania dyplomatyczne w regionie. Europejscy liderzy podkreślają, że operacja będzie wymagała współpracy z państwami Zatoki Perskiej, w tym z Iranem. Projekt powstaje w napiętej atmosferze między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Waszyngton naciskał na użycie siły i blokadę irańskich portów, ale europejskie stolice odrzuciły te pomysły jako zbyt ryzykowne. Jan Olencki, Polskie Radio. Na piątek zaplanowano wideokonferencję poświęconą misji. Udział w niej weźmie najprawdopodobniej wicepremier, szef msz Radosław Sikorski. W Katyniu rosyjski reżim otworzył wystawę 10 wieków polskiej rusofobii. Organizatorem wystawy jest Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne. Organizacją kieruje doradca Władimira Putina, Władimir Medyński. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.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 Kolejna strzelanina w szkole na południu Turcji. Zginęły co najmniej cztery osoby, a 20 zostało rannych. Jeden z uczniów otworzył ogień z broni należącej do jego ojca. Wśród zabitych jest nauczyciel. Sprawca także zginął. To kolejny tego typu atak w tym tygodniu. Wczoraj były uczeń postrzelił 16 osób w szkole w prowincji San Ljurfa na południowym wschodzie Turcji. Sprawca następnie popełnił samobójstwo. Tę sprawę badają już śledczy, powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoan. Chcę wyrazić mój smutek z powodu zdarzenia, do którego doszło w liceum i które zraniło nas wszystkich jako naród. W związku z tym tragicznym i haniebnym incydentem wszczęto dochodzenie. Jedna osoba została zatrzymana, a cztery osoby odsunięto od obowiązków. Motywy obu ataków są badane przez śledczych. Władze zapowiadają, że wszyscy winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Sumę wydarzeń Sejm rozpoczął pracę nad projektem Polski 2050, który reguluje sprawę najmu krótkoterminowego. Z jednej strony ma przeciwdziałać szarej strefie, z drugiej chronić mieszkańców przed uciążliwymi lokatorami, ponieważ zgodę na najem krótkoterminowy będą musiały wyrazić spółdzielnie. swój sejmowy żywot już na pierwszym czytaniu. Przypomnę, że celem tego projektu jest uregulowanie najmu krótkoterminowe, e, krótkoterminowego. Wprowadza on obligatoryjną ewidencję tego typu usług. Zakłada, że wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie będą mogły zablokować taki najem. Poseł Polski 2050 Kamil Wnuk tłumaczy, że jego zasady będą mogły określać szczegółowo samorządy w drodze uchwały. Bo to właśnie ten lokalny gospodarz najlepiej wie, jak ta turystyka w miejscowości, czy w tej dzielnicy, w tej części swojego miasta, swojej gminy mieszkańcy oczekują turystyki, oczekują gości e, właśnie najem krótko? Na Koalicja Obywatelska, której stanowisko prezentował w debacie poseł Sławomir Nitras, uważa, że poprzez ten projekt, że przez ten projekt przemawia niechęć do najmu krótkoterminowego. W jego ocenie potrzebne są przepisy, które uregulują sytuację na tym rynku, ale nie takie, które będą skutkować jego zniszczeniem. Poseł Nitras stwierdził, że zmiany wymagają proponowane w regulacji przepisy dotyczące kompetencji samorządów. Te kompetencje, które dajecie samorządom, one nie są złe, natomiast wymagają poprawki. Zapisy, które mówią o tym, że samorząd może określić strefę, gdzie jest to dozwolone, gdzie nie jest, są zbyt sztywne. W jego ocenie natomiast te przepisy, które mówią o zwiększeniu roli wspólnot yy, samosa, spółdzielni czy po prostu mieszkańców w sprawie decydowania o tym, czy taki najem i na jakich zasadach powinien się odbywać, temu sprzeciwia się opozycja. Marek Wesoły z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że ten projekt uderza w wolność gospodarczą. Sąsiedzi i zarządy dostają prawo decydowania o tym, czy ktoś może prowadzić działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, czy też nie. ¡Bes Konfederacja uważa, że ten projekt wprowadza komunizm i dlatego wniosła, jak już mówiłem wcześniej, o jego odrzucenie już po pierwszym czytaniu. Głosowanie nad tym wnioskiem odbędzie się w Sejmie jutro lub w piątek. Dodam jeszcze, że projekt negatywnie ocenia też rząd, który zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni wniesie do Sejmu własny projekt regulujący te kwestie. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi najmu krótkoterminowego. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy. O tę sprawę pytaliśmy także naszych gości. Prezes Polskiego Towarzystwa Wynajmu Krótkoterminowego Grzegorz Żurawski wskazywał, że rynek ten trzeba uregulować. Jako przedsiębiorcy chcemy mieć środowisko rynkowe przewidywalne, takie, na którym wiemy czego się spodziewać, wiemy jakie są przepisy, wiemy jakie będą przepisy, wiemy czego od nas będzie się wymagało za 2, 3, 4 lata, tak żebyśmy mogli spokojnie prowadzić biznesy, żebyśmy mogli spokojnie inwestować na przykład wynajmy kolejnych mieszkań, bo pamiętajmy to nie są mieszkania, które są własnością firm tych operatorów, tylko one są wynajmowane długoterminowo, one są na rynku wynajmu długoterminowego, z tym, że właściciele zdecydowali się wynająć się właśnie firmom świadczonym usługi najmu krótkoterminowego, a nie na przykład osobom fizycznym, czy na biura, czy na jakieś gabinety, czy cokolwiek innego. Mówił Grzegorz Żurawski. O skali najmu krótkoterminowego mówił na naszej antenie aktywista miejskiej Kuba Czajkowski. Na przykład w dzielnicy Śródmieście mamy 10 tysięcy ofert na Airbnb, na bookingu apartamentów. Więc te 10 tysięcy mieszkań to jest 10 tysięcy potencjalnych uciążliwości dla sąsiadów, ale to jest też 10 tysięcy mieszkań mniej... Dla mieszkańców taką sytuację mamy jeszcze gorszą w takich miejscowościach jak Sopot, Gdańsk, gdzie w Sopocie mamy miasto, które straciło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców przez wynajem krótkoterminowy. Bo tam pokusa tego i chciwość do tego, żeby te mieszkania, które służyły mieszkańcom kiedyś, je przekształcić w apartamenty na wynajem jest bardzo duża. Jest mnóstwo miejscowości turystycznych, gdzie mieszkańcy mówią, że nie mają gdzie mieszkać. Wskazywał Kuba Czajkowski. Przypomnijmy, projekt Polski 2050 zakłada, że samorządy miałyby prowadzić ewidencję lokali wynajmowanych turystom. Za brak wpisu groziłoby do 50 tysięcy złotych kary. Rząd zapowiada, że nie poprze tej propozycji, ponieważ kończy pracę nad własnym projektem. Inflacja w górę. W marcu wyniosła 3%, licząc rok do roku. To o 0,9 punktu procentowego więcej niż w lutym. Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński zwraca uwagę na ceny paliw.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 Lata temu. Jutro za paliwo zapłacimy od 8 do 18 groszy mniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł 8 groszy, litr 98 6 ,61 zł 61 groszy, a oleju napędowego 7 ,23 zł 23 grosze. Codzienne, codzienne ustalanie maksymalnych cen paliw to poza obniżonym VAT-em i akcyzą kolejny element rządowego programu CPN czyli ceny paliwa niżej. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło prawie 300 skarg na system kaucyjny. ŁOKIK przypomina jednak, że za system odpowiadają inspektoraty ochrony środowiska. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak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 Jest decyzja o trzymiesięcznym areszcie dla dwóch osób w sprawie tragicznego wypadku w Łomiankach. To kierowca i pasażer Audi, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Śledztwo trwa, zgłaszają się kolejni świadkowie, mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Planujemy kolejne opinie, zebraliśmy bardzo dużo materiału dowodowego, było bardzo dużo zgłoszeń od świadków, którzy odpowiedzieli na apel policji, opisywali między innymi przebieg tego zdarzenia, dołączyli również nagrania z kamer samochodowych. W niedzielnym wypadku na trasie S7 zginęła 19 dziewiętnastolatka i 16 szesnastolatek. Jak ustaliła prokuratura, sprawcą miał być aresztowany kierowca Audi. W momencie wypadku miał być pijany. Niedługo przed zdarzeniem miał wypić około litra wódki. Policja nie miała zgłoszeń od mieszkańców. Tak sytuację w Bystrzycy Kłodzkiej komentuje wiceszef policji Roman Kuster. Po śmiertelnym postrzeleniu mężczyzny przez instruktora strzelectwa pojawiły się głosy mieszkańców, że wcześniej byli terroryzowani przez grupę młodych ludzi. Roman Kuster podkreśla jednak, że nie ma informacji o takich zgłoszeniach. Nie mam takiej informacji, aby takie zgłoszenia były. Te zagrożenia dzisiaj oczywiście wypływają ze strony mieszkańców. Jeśli absolutnie byłyby zgłaszane, w ten czas policja bezapelacyjnie podejmowałaby swoje działania. Do śmiertelnego postrzelenia doszło w piątek. Trzech mężczyzn pokłóciło się z instruktorem strzelectwa Borysem B., który był na spacerze z psem. Męż, mężczyzna poszedł do mieszkania, zostawił zwierzę i wrócił na miejsce z karabinkiem. Doszło do kolejnej konfrontacji, w wyniku której zginął 26-letni mężczyzna. Borys B. został zatrzymany, a prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. Instruktor nie przyznał się do winy. Twierdzi, że działał w ramach obrony koniecznej. Zakończyła się obserwacja psychiatryczna Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mławy. Pisemna opinia w sprawie nastolatka ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski, biegli nie wnioskowali o przedłużenie obserwacji. Czasami jeżeli są wątpliwości tej natury, no to biegli i przedłużają czas takiej obserwacji, no i opinia też może być czasami niekategoryczna, że nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, że potrzebują więcej czasu, więcej innych badań. Do tragedii doszło w kwietniu ubiegłego roku w Mławie. Ciało Mai po tygodniu poszukiwań znaleziono w Zaroślach, w pobliżu warsztatu należącego do rodziny Bartosza G. Nastolatek został zatrzymany w Grecji. Do Polski został deportowany dopiero w grudniu. Grozi mu do 30 lat więzienia. Najstarszy tor wyścigowy w Polsce został zamknięty. Powodem przekroczenie norm hałasu. Zarządca Toru Poznań liczy jednak na to, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wycofa się z tej decyzji. Wspólnie z Ministerstwem Sportu i z miastem Poznań chcemy doprowadzić do tego, żeby pojawiły się jakieś prace legislacyjne, ewentualnie jakieś przepisy dotyczące tego, żeby obronić takie obiekty jak Tor Poznań. Bo dzisiaj jest Tor Poznań, a jutro może być to stadion na przykład na Golęcinie, stadion Lecha może też być zamknięty, bo ludziom będzie przeszkadzał hałas. No niestety decyzja jest tak sformułowana, jest zakaz używania instalacji, czyli nawet nie możemy wpuścić tak zwanych cichych kolarzy, czy biegaczy, czy wrotkarzy, rolkarzy nikogo nie możemy na tor na chwilę obecną wpuścić. Mówił prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego Bartosz Bieliński. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w komunikacie przekazanym Polskiemu Radiu podaje, że postępowanie było prowadzone w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców, którzy od lat skarżyli się na hałas. Bartosz Bieliński zwraca uwagę, że przekroczenia dotyczą tylko dwóch ulic, na których normy hałasu są obniżone do 50 decybeli. Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził badanie i rzeczywiście przekraczamy na dwóch ulicach w obowiązującą normę o 5 dB. Jakby na tych dwóch ulicach była norma, tak jak jest wszędzie po pozostałych ulicach 55, to byłoby wszystko ok. Inspekcja Ochrony Środowiska podkreśla, że nie ustala norm hałasu, a jej rolą jest wyłącznie weryfikacja, czy są one dotrzymywane. W przyszłym tygodniu w Ministerstwie Sportu ma się odbyć spotkanie poświęcone przyszłości Toru Poznań. I tą wiadomością kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Ja wrócę do Państwa z najważniejszymi informacjami, punktualnie o 17.00. Łukasz Pastor, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń.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 I jeszcze tylko dzisiaj Media MediaExpert Days w sklepach i na mediaexpert.pl smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i lodówki. Superprodukty w super niskich cenach. Media Expert, po reklamie 32 minuty po godzinie 16. Popołudnie w polskim radiu 24. Jarema Jamrożek, dzień dobry. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowali Marzyna Perdion i Karol Smyk, a realizuje Eldar Pedorenko. Przed nami dużo ciekawych tematów, między innymi oczywiście wielka polityka, ale również sprawy zagraniczne, bo znowu iskrzyna linii Donald Trump-Papież Leon XIV. Nie zabraknie tematów sportowych, szczególnie po wczorajszym meczu Atletico Madryt-Barcelona, no i na pewno dzisiaj piłkarze barcelona Barcelony nie mają spokojnego dnia. Oprócz tego pojawi się u nas również magazyn gospodarczy i spotkanie z publicystami, ale wcześniej rozmowa polityczna. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Marcin Zawoda, witam państwa, a moim i państwa gościem Tomasz Trela, poseł lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera. Wszystko dotyczy Sławomira Cęckiewicza, poświadczeń bezpieczeństwa dla szefa BBN-u. Czy to porażka Kancelarii Premiera, jak mówi opozycja? To jest decyzja niezawisłego sądu. Ja mam taki zwyczaj, że decyzje mi się mogą podobać, nie podobać, mniej podobać, bardziej podobać, ale ja ich nie kwestionuję. Natomiast decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w żaden sposób nie jest równoważna z tym, jakby chciał pan Cęckiewicz, jak mówią politycy PiSu, że z automatu jest mu przydzielane przydzielany certyfikat i dostęp do dokumentów ściśle tajnych. To kończy sprawę e, procedury administracyjnej, bo sąd wydał swoje postanowienie. Natomiast jeżeli pan Cęckiewicz jest zainteresowany posiadaniem dostępu do dokumentów ściśle tajnych, to tutaj musi w tej sprawie wypowiedzieć się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Karol Nawrocki, prezydent, komentując tę sprawę, pisze tak. Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pana profesora Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, koniec cytatu i pan prezydent zarzucił rządzącym, czyli wam, tutaj znów cytat, podłe metody. Jakie te podłe metody ma na myśli pan prezydent? To ja bym... Y Oczekiwał, że jeżeli pan Karol Nawrocki jest tak zadowolony z funkcjonowania sądów i tak pochwala te decyzje, to może wykonałby telefon do pana Ziobry i powiedział, że sądy w Polsce nie działają na zlecenia polityczne, tylko są niezawisłe i niezależne, bo słyszę każdego dnia polityków PiS, którzy mówią, że wymiar sprawiedliwości sądownictwo działa na zlecenie koalicji 15 października. No to panowie musicie się zdecydować. Nie wiem, o jakich podłych metodach mówi Karol Nawroski, ale cieszę się, że. Z Znajduje czas, żeby komentować e, sprawę pana Cenckiewicza. Może znalazłby wreszcie czas, żeby e, e, zająć się sprawami ambasadorów, bo zdaje się ponad 250 dni już te nominacje ambasadorskie u niego czekają. Ja bym oczekiwał od prezydenta, żeby był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, marnym, bo marnym, ale całego kraju, a nie prezydentem ulicy Nowogrodzkiej. Do relacji Pałacu Prezydenckiego z rządem za moment przejdziemy. Do Zbigniewa dobry też, ale zamykając temat Słowomira Cenckiewicza, to szef BBN-u domaga się natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka z funkcji szefa SK. no bo na, na wniosek właśnie generała Strużyka został pozbawiony dostępu do informacji niejawnych. Pan Cenckiewicz, ma to jakieś znaczenie, że takie mm, prośby idą ze strony znaczy, szefa mógł, bbn Mogę powiedzieć tylko tyle, że im bardziej pan Cenckiewicz się będzie domagał, tym bardziej nie będzie... Dymisji, ja bym nie chciał, żeby. Znaczy, ja nie mebluję Kancelarii Karolowi Nawrockiemu, krytykuję jego funkcjonariuszy, członków jego ekipy, natomiast no, nie wpadłbym na pomysł, że ja będę decydował, kto będzie szefem BBN-u, kto będzie szefem Kancelarii Prezydenta, Sekretariatu Prezydenta. To jest, co by nie powiedzieć, domena Prezydenta, a o tym, kto jest szefem tej czy innej służby. Decyduje, e, wnioskuje koordynator służb specjalnych, a decyduje premier. I tak e, będzie cały czas. No to teraz może uda nam się osiągnąć jakiś kompromis na tej linii rządy prezydent, bo Karol Nawrocki mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW. No to jest finał tego zamieszania, które trwało o no mniej więcej pół roku, bo 11 listopada te nominacje miały być pierwotnie wręczone. Wtedy pamiętamy, nie udało się. 15 stycznia było spotkanie y, y, przedstawicieli służb y, rządu z ludźmi y, pana prezydenta. No i jest w końcu y, ten podpis są. Te awanse to jest jakiś przełom, to początek lepszych relacji z pałacem prezydenckim patrząc z perspektywy rządowej koalicji czy nie? To żaden przełom i żadna łaska ze strony pana prezydenta Nawrockiego. Ja powiem panu i państwu, dlaczego Karol Nawrocki to zrobił. Zrobił to dlatego, że w niedzielę poniósł sromotną porażkę Wiktor Orban, a on za Wiktorem Orbanem stał murem. Stał murem Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński. Próbują teraz panowie odwrócić uwagę od tego, co nawywijali w Budapeszcie i Karol Nawrocki myśli, że jak takim jednym gestem czy jedną decyzją, którą powinien podjąć, żeby była jasność, nie... W kwietniu, tylko w listopadzie zeszłego roku myśli, że on odkupi swoje wino, to już żadnych win nie odkupi, bo gdyby Orban wygrał wybory, to oni by biegali dzisiaj po pałacu prezydenckim i po Gmachu Sejmu i tak jak krzyczeli Donald Trump, tak by dzisiaj krzyczeli Wiktor Orban. I żadnych nominacji by nie było. I jak słyszę te argumenty, że od 15 stycznia pan Karol Nawrocki analizował te wnioski, no to. Pan jest wnikliwym dziennikarzem, ja uczestnikiem życia politycznego. No nie, ma, nie ma kompetencji prezydent, żeby analizować te wnioski. To była decyzja polityczna i pewnie ta decyzja dalej byłaby wstrzymywana, gdyby nie porażka Wiktora Orbana. No to może na fali, jak Pan mówi, tej porażki i próby no, zmienienia narracji, jak rozumiem dobrze Pana, słowa ze strony Kancelarii Prezydenta, to może i będzie przełom w nominacjach ambasadorskich. Spodziewa się Pan tego, że w najbliższym czasie Radosław Sikorski jeżeli... w czasie takiego tweeta już niejako, nie do końca chyba udany żart prima aprilisowy ale poważnie z pełnym przekonaniem poinformuje nas szef dyplomacji. Tak, mamy porozumienie. Wierzy Pan w to, czy tutaj na to szans raczej nie ma? Jeżeli, jeżeli Karol Nawrocki miałby dobre intencje, to dzisiaj powinny być też podpisy pod nominacjami ambasadorskimi, tym bardziej, że to są w głównej mierze zawodowi dyplomaci. Dzisiaj Karol Nawrocki powinien raz na zawsze powiedzieć tak, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli przysięgę wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mnie nie było na tej uroczystości, ale wszystko otrzymałem, wszystkie dokumenty otrzymałem i to bym mógł powiedzieć, że jest jakaś jaskółka, która może powodować pewne zmiany. Ale ja na razie tak nie powiem i też yy, przestrzegam czy ostrzegam yy, koleżanki i kolegów z tej strony demokratycznej nad zachwytami wobec Karola Nawrockiego, bo Karol Nawrocki nie robi nic nadzwyczajnego. Póki co od 6 sierpnia przeszkadza, kombinuje, zastanawia się jak włożyć kij w szprychy koalicji 15 października i rządu Rzeczypospolitej Polskiej, więc zobaczymy. Jeżeli jutro, pojutrze będą kolejne decyzje, które poprawiają funkcjonowanie państwa polskiego i do których może się przyczynić Karol Nawrocki, wtedy tak powiem, jest coś, coś się może zmieni, ale na razie nie uważam, że są jakieś dobre intencje po stronie Karola Nawrockiego. Panie pośle, a jaki będzie efekt wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobro? No taki wniosek, gdzie właściwie cała koalicja 15 października składa 250 stron, 117 dowodów, te liczby wymieniane dzisiaj właściwie przez cały dzień przez waszych parlamentarzystów, ale tak zastanawiam się, no, nie tylko ja, bo też duża część publicystów, jaki będzie tego efekt? Czy jest jakakolwiek szansa, że Zbigniewa Ziobro uda się postawić przed Trybunałem Stanu? Oczywiście, że jest, bo ja byłem zawsze zwolennikiem i będę zawsze zwolennikiem, że musimy robić swoją robotę i nie patrzeć na to, jaka dzisiaj jest matematyka w Sejmie. Bo dzisiaj matematyka jest taka, że mamy jako koalicja ponad 240 głosów, a w przyszłym roku na kilka miesięcy przed wyborami matematyka może być zupełnie inna. Pan widzi, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Pan widzi ze strachy Kaczyńskiego wobec Morawieckiego. Pan widzi ludzi Morawieckiego. Ja nie mam pewności, czy w przyszłym roku Prawo i Sprawiedliwość będzie monolitem, może będą e, tam e, frakcje, może będą podziały, może będą wyjścia, może będą odejścia. Efekt jest taki. Wniosek dzisiaj został złożony. Wniosek zostanie przesłany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ja w tej komisji pracuję. Rozpoczniemy procedurę przesłuchania świadków i formułowania raportu do Sejmu. I chciałbym, żeby oczywiście w tej kadencji sprawa została poddana pod głosowanie i wtedy na sali plenarnej będzie próba i test. I powiem panu więcej, gdybyśmy takie podejście mieli cały czas, a nie czekali na zmianę w Pałacu Prezydenckim, o tym ja też mówiłem zdecydowanie wcześniej, nie patrzę patrzmy na Andrzeja Dudę. Nie patrzmy, nie kalkulujmy, czy on będzie wetował, czy nie będzie wetował, bo wynik wyborów 1 czerwca mógłby być zupełnie inny. Powinniśmy obnażać tę hipokryzję i partyjniactwo Andrzeja Dudy od pierwszego dnia, kiedy przyjęliśmy władzę i pokazywać im etykiety szkodników. byśmy przyjęli trochę inną strategię. Ja nie byłem jej zwolennikiem, ale taka strategia była przyjęta i teraz jestem w pełni zdeterminowany, zaangażowany, żeby nie patrzeć i nie liczyć, bo gdybyśmy tak jak do tego podchodzili, to wie pan, żadnej ustawy byśmy nie przegłosowali, bo mogłoby być weto prezydenckie. Nie, musimy robić swoją robotę. To rozumiem, że teraz te pozostałe no, kilkanaście miesięcy do wyborów parlamentarnych będzie wyglądało inaczej niż pierwsze dwa lata waszych rządów pod kątem tych prób y, przegłosowywania różnych ustaw w Sejmie, ale też pod kątem rozliczeń. Po to jest pan minister Żurek między innymi? Tak, e, będzie wyglądało to inaczej, dlatego że nie będziemy patrzeć i nie będziemy kalkulować, czy, ka, czy Karol Nawrowski podpisze, czy nie podpisze, co zrobi, jak zrobi, tylko będziemy robić swoją robotę. Rząd będzie przygotowywał projekty ustaw, nowe rozwiązania. Parlament będzie je ewentualnie korygował, zatwierdzał i będziemy wysyłać do Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki będzie to wetował, będziemy wszem i wobec mówić jest taka decyzja, nie macie tego i tego, dlatego że Karol Nawrocki to zablokował. Jak będzie trzeba, będziemy pod weta prezydenta dawać pod głosowanie. Dzisiaj kończąc audycję będzie się rozpoczynała Komisja Finansów, będzie kolejne podejście do kryptoaktywów, do weta prezydenckiego. W piątek będzie głosowanie. Trzeba to robić bardzo konsekwentnie. Nie, bo jeżeli ktokolwiek straci po tych wetach jakiekolwiek pieniądze na kryptogiełdach, ktoś zainwestuje, nie odzyska tych pieniędzy, wtedy trzeba wyjść do tego człowieka i powiedzieć tak, myśmy mieli rozwiązania, myśmy mieli dobry plan, dobry pomysł, dobrą ustawę, Karol Nawrocki to zablokował. Jeżeli ma pan zastrzeżenia, macie państwo zastrzeżenia, ulica Nowogrodzka, bo tam jest PiS i Pałac Prezydencki, bo tam jest Karol Nawrocki, to oni blokowali te pieniądze. Trzeba być tutaj bezkompromisowym, bardzo konsekwentnym, bardzo zdeterminowanym, bo tylko tak można pokazywać obudę tej władzy i tylko tak można wygrać wybory w przyszłym roku. Czyli powiedział pan, jak będzie wyglądała ta strategia polityczno-parlamentarna przy okazji najbliższych kilkunastu miesięcy. A jaki jest pomysł, panie pośle, na to, żeby Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski znaleźli się w Polsce, żeby Donald Tusk mógł powiedzieć to, o czym wspominał na konferencji prasowej? Witamy panów w Polsce. Wie pan, gdyby to byli ludzie, którzy mają odrobinę honoru, to by do Polski wrócili, ale wiemy, że pan Ziobro i pan Romanowski honoru nie mają. Z uczciwością mają bardzo duży problem, z charakterem mają chyba problem jeszcze większy, więc jak pan mnie pyta dzisiaj o scenariusz... To ja uważam, że tam w głowie roją się dwa scenariusze. Jeden to ucieczka za wielką wodę do Donalda Trumpa, tylko tam może być sytuacja taka, że Donald Trump rano ich przyjmie, a wieczorem ich wydali, bo Donald Trump ma swoje humory. A druga, drugi kierunek to jest, dwa ja miasta na M, Mińsk albo Moskwa. I ja wiem, że niektórzy, jak ja mówię te słowa, mówią nie, no przecież to jest nie do pomyślenia. Ziobro zrobi absolutnie wszystko, żeby uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak będzie trzeba, to powie, że w Mińsku jest całkiem przyzwoicie, Łukaszenka nie jest taki zły, bo wszyscy mają o nim złe zdanie. Ale powiem panu i państwu, że jeżeli Ziobro ucieknie raz jeszcze do innego kraju, to w moim przekonaniu już nie będzie potrzebny wyrok Sądu Rzeczypospolitej Polskiej. Sam w Ziobro podpisze na siebie wyrok Winny, odpowiedzialny za e, przewałki, za wyprowadzenie publicznych pieniędzy, bo ucieka tylko ten, kto ma nieczyste sumienie. Sądy w Polsce są niezawisłe. Sędziowie podejmują suwerenne decyzje i dobrze by było, żeby Ziobro to raz na zawsze zrozumiał. To nie są czasy, kiedy on był prokuratorem generalnym. My nie mamy wpływu na to, jaka będzie decyzja w tej czy innej sprawie tego czy innego sądu. To panie pośle, jeszcze na koniec o klimat w koalicji rządzącej chciałem zapytać, czy to nie dziwne, że nie wszyscy, nie wszystkie partie, ugrupowanie wchodzące w skład rządu chcą bronić ministry tego rządu. Mowa o pa pani Paulinie Henning-Klosce, która hmm, podobno przetrwa jako minister środowiska to głosowanie w Sejmie, ale chwilę potem Donald Tusk mają odwołać, bo też jej nie chce. W rządzie, bo taki jest klimat, bo nie chce i też PESEL, nie chce i też Polska 2050. Czy to jest ten scenariusz, o którym rzeczywiście mówi się w koalicji 15 października? Ja nie znam tego wariantu z odwołaniem, natomiast ja mam zasadę i Lewica ma taką zasadę, że jak tworzymy rząd, tworzymy większość parlamentarną, to jak mamy coś do tego czy innego ministra, to się spotykamy, rozmawiamy, ale jak jest głosowanie odnośnie wotum zaufania, to popieramy, bo trzeba wspierać swoich współpracowników i partnerów, więc Lewica będzie popierać panią minister henning będzie głosować za tym, żeby to votum odrzucić. Natomiast to, czy pan premier Donald Tusk jest zadowolony, czy nie jest zadowolony, tego nie wiem. Ja mogę tylko powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że wszyscy ministrowie, wiceministrowie, z wszystkich ministrów i wiceministrów i z tej współpracy pan premier Donald Tusk jest zadowolony i mówię tu oczywiście o swoich koleżankach i kolegach z Lewicy, więc nas te sytuacje nie dotyczą. Natomiast lepiej dla koalicji jest, kiedy takie sprawy załatwiamy między sobą, a nie wyciągamy je na światło dzienne, bo to nigdy nikomu dobrze nie robiło w koalicji rządowej. Tomasz Trela, Lewica. Dziękuję panie pośle. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. 24 pytania. Rozmowa polityczna. 47 minut po godzinie 16: kolejne 24 pytania po godzinie 17:30. Teraz czas na wiadomości z zagranicy. Światopogląd. Na Tuiskrzy, między innymi na linii Donald Trump, papież Leona XIV, Ernest Zozuń razem z nami. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, tam. Panie redaktorze, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie odniósł się do papieża Leona XIV, publikując wpisy w mediach społecznościowych. No i jak czytamy, czy ktoś mógłby przekazać papieżowi Leonowi, że Iran zabił co najmniej 42 tysiące niewinnych, nieuzbrojonych, protestujących w ciągu ostatnich dwóch miesięcy oraz że posiadanie przez Iran bomby nuklearnej jest absolutnie nie do zaakceptowania. Czy to już otwarta wojna na linii prezydent Stanów Zjednoczonych, papież Leon XIV? To znaczy trudno powiedzieć, że to wojna. Donald Trump jest... Który nie znosi krytyki, nie znosi zdania przeciwnego do tego, które ma on. Ale oprócz tego, co napisał Donald Trump teraz i jeszcze wcześniej, że papież jest słaby, fatalny w polityce zagranicznej, że nie powinien, że nie chcemy takiego papieża, no to dzisiaj dołączył się do niego również Jay Vance, który stwierdził, że papież powinien ostrożnie wypowiadać się w sprawach teologicznych, tak jak on wypowiada się ostrożnie w sprawach politycznych. No i tutaj oczywiście też popłynęły takie słowa, krytyki pod adresem papieża, który mówił, że Bóg nigdy nie jest po stronie tych, którzy niosą miecz i J.D. Vance odwoływał się nawet do historii II wojny światowej mówiąc, że no dobrze, a czy Bóg nie był po stronie tych, którzy wyzwalali Francję i Europę? od nazizmu. No taka przerzucanka słowami trwa, bo papież z kolei odpowiada, że zawsze będzie piewcą pokoju. W tej chwili jest z wizytą w Kamerunie. No i myślę sobie, że tutaj no, to jest takie trochę od wracania uwagi całego świata, od tego z czym Donald Trump tak naprawdę ma kłopoty. Dlatego, że Donald Trump ma kłopoty poważne w Iranie i na Bliskim Wschodzie. Rozpoczął wojnę, z której nie zna wyjścia i będzie musiał znaleźć jakiś kompromis, który no, okaże się wcale nie tak dobry, jak myślał na samym początku, że wpadnie do Iranu, zbombarduje ten kraj, zabije przywódcę duchowego Ayatollah'a Ali Hameney'ego. No i wówczas będzie, tak jak w Wenezueli, Iran będzie też jego. Tam co prawda nic się nie zmieni, ale przynajmniej ci, którzy... O zabiciu Ali Hamny jego będą rządzić, będą o wiele bardziej podporządkowani Ameryce i prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Okazało się zupełnie inaczej, no i w tej chwili no właśnie, trzeba to jakoś rozwiązać, trzeba niestety wrócić nie starczą a na tarczy z tego Iranu, no to wyzwólmy dyskusję kontrowersyjną, nawet bardzo kontrowersyjną, tak żeby cały świat się tym zajął i wszyscy się tym emocjonowali. Dodajmy jeszcze do tego grafikę, która jest jeszcze jeszcze bardziej kontrowersyjna, na której widać Donalda Trumpa, no, przypisującego sobie boskie cechy. No i wówczas mamy dyskusję, która jest bardzo gorąca, no, a wszystkie inne rzeczy schodzą na plan dalszy. Ja obstawiam, że to jest tego typu zagrywka. Chociaż no właśnie, nie można tutaj nie, nie, nie zauważać tego, że Donald Trump jest jednak człowiekiem, który zaczyna żyć w coraz większym przekonaniu, że jedyną prawdą i racją jaka istnieje na świecie jest jego prawda i racja, no a to już w w tym momencie zakrawa o to, że czuje się po prostu boskim człowiekiem. To na razie jeszcze mówię w cudzysłowie tym boskim człowiekiem, bo chyba jednak rzeczywiście zaczyna myśleć, że do niego należą wszystkie decyzje o losach świata. Miejmy nadzieję, że za chwilę ktoś go z tego wyprowadzi a, i że... Rzeczywiście jest tylko i wyłącznie taka zagrywka pijarowa, by odwrócić uwagę od swoich niepowodzeń, a nie rzeczywiste myśli do Trumpa. No, Wówczas należałoby się zastanowić nad tym, czy aby na pewno prezydent Stanów Zjednoczonych powinien pełnić swój urząd. Panie redaktorze, tak spoglądam na te najnowsze depesze, które do nas docierają. Między innymi ta tragiczna strzelanina w Turcji. 9 osób zginęło, 13 mhm. zostało rannych w strzelaninie w szkole na południu Turcji. Wśród ofiar jest nauczyciel, a napastnika zidentyfikowano jako ucznia tej szkoły, do której, który chodził do tej szkoły. No, straszna tragedia się wydarzyła. Tak, to prawda i od razu nam się przypomina wczorajszy dzień, bo przecież wczoraj mieliśmy podobną e, tragedię w szkole, gdzie uczenie, dziewiętnastolatek wszedł do szkoły, oddał strzały, ranił 16 osób, e, no i e, sam się później zastrzelił. Myślę, że jednak oczywiście wszyscy zastanawiają się, czy to ze sobą powiązane, czy na pewno nie mieli czy nie byli w jakiś sposób inspirowani jakąś ideologią islamską czy terrorystyczną, czy jakaś organizacja terrorystyczna nie maczała w tym rąk, bo w tej chwili doskonale pamiętają państwo różnego rodzaju akty przemocy i akty terrorystyczne odbywają się nie w taki sposób, że gdzieś tam organizacja na Bliskim Wschodzie przygotowuje grupę ludzi, szkoli, wyposaża, tylko raczej oddziaływuje na psych jakiegoś człowieka przez łącza internetowe, on już sam się zaopatruje w to, co jest mu potrzebne do tego, żeby dopuścić się jakiegoś straszliwego czynu. Myślę jednak, że jak przyglądamy się tym doniesieniom, które płyną dotyczące i tej strzelaniny dzisiejszej, i tej strzelaniny wczorajszej, no to jest to jednak bardziej psychologiczna sprawa niż terrorystyczna. Też jest takim prawem psychologii społecznej, że jeśli dochodzi do jakiegoś tego typu Wydarzenia raz to ono wyzwala natychmiast następne, no bo jeszcze też obiegły dzisiaj z rana cały świat zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych, jednej ze szkół, gdzie młody człowiek wszedł z pistoletem. Na szczęście w ochronie udało się go, zanim w ogóle tym pistoletem zaczął się posługiwać, go obezwładnić. Więc myślę sobie, że tu mamy do czynienia z takim powiązaniem psychologicznym, bo to też jest przez psychologię opisane. Panie redaktorze, spójrzmy jeszcze na to, co dzieje się w Iranie i w kontekście też Chin, ponieważ z jednej strony uh -huh. prezydent Stanów Zjednoczonych a propos, znowu wracamy do niego, przekazał, że Chiny zgodziły się nie wysyłać broni do Iranu i że współpraca Stanów Zjednoczonych i Chin jest mądra i bardzo dobra. Tak to określa prezydent Donald Trump, a w tym samym czasie Sier Siergiej Ławrow jest z wizytą w Chinach. Jak określić w takim razie to zbliżenie na Moskwa-Pekin. To znaczy to jest takie trochę wyścig do względów Pekinu, bo tak, dzisiaj jest Siergiej Ławrow, dużo się mówi o tym, że za chwilę będzie również Władimir Putin. On musi być w tym samym czasie, bo na połowę maja tak mniej więcej, pod kon... kwiecień, maj, tu jeszcze termin nie został do końca zamknięty. W Pekinie ma być Donald Trump, więc tu panowie na wyścigi jadą do tego Pekinu, kto pierwszy, ten lepszy, albo wręcz przeciwnie, bo w takich sytuacjach lepszą, lepsza to, że ten, kto ostatni, ten zostawia gospodarza z ostatnim własnym słowem. Więc tu jest taki wyścig, ale Siergiej Ławrow oczywiście zabiega o względy chińskie oferując ropę i gaz, bo wiadomo sytuacja jest w tej chwili taka, że Chiny, które czerpały dużą część paliw z Bliskiego wschodu płynących przez Zatokę Ormus, no po prostu troszeczkę im tych paliw w tej chwili brakuje. Z tym, że tu z kolei jest pewnego rodzaju problem. Rosja nie za bardzo może sobie pozwolić na zwiększenie dostaw do Chin, bo tam technicznie jest nie za bardzo możliwe. To nie jest tak, że to co wydobywane było przez Rosję i wcześniej wysyłane do Europy można tak od razu skierować do Chin. Technicznie to jest bardzo poważna sprawa i wręcz budowanie nowych infrastruktury, a ta, która jest wybudowana w kierunku Chin, no, pozwala transportować tyle, ile jest w tej chwili transportowane. Zresztą Chiny z tego korzystają, bo e, patrząc na sytuację międzynarodową doskonale wiedzą, że Rosja jest obłożona sankcjami, w związku z czym kupują od Rosjan po bardzo niskich cenach te paliwa. No, i też wykorzystując sytuację, że Rosja jest pod sankcjami również w innych gospodarczych dziedzinach, no wysyłają tam mnóstwo swoich towarów. Właściwie w ostatnich czasach głównie zaczynają jeździć po rosyjskich ulicach chińskie samochody, a Rosjanie używają w domach na przykład chińskich odkurzaczy i oglądają programy telewizji w chińskich telewizorach. Tak to w tej chwili mniej więcej wygląda. No i Rosja coraz bardziej uzależniona jest od Chin tak przemysłowo, jak i technologicznie, bo sama tego przemysłu na zbyt wysokim poziomie nie ma. Technologii także, w związku z czym odwraca się w kierunku Chin. I no, tutaj to jest jedyna nadzieja na pomoc. No, z jednej strony rozumiem, że Chinom na rękę jest ten konflikt rosyjsko-ukraiński, a Stanom Zjednoczonym na rękę jest ten konflikt w Iranie I ta przeciągająca się interwencja... Nie, natomiast rzeczywiście są światełka w tunelu, bo po tych rozmowach, które odbyły się w weekend, które, po których delegacje się rozjechały, no są coraz mocniejsze sygnały, że jednak będą rozmowy dalsze, bo i J.D. Vance mówi o tym, że prawdopodobnie w, jeszcze pod koniec tego tygodnia albo w przyszłym tygodniu delegacje mają się spotkać. I też nie mówi tak kategorycznie, już takie troszeczkę łagodniej, Tony przybiera w tym jak określa te rozmowy niż po samych tych rozmowach. Mówi, że jeszcze zobaczymy, jeszcze porozmawiamy, że oczywiście ma nadzieję, bo prezydentowi zależy na tym, by porozumienie podpisać. No i mówi, że jeśli Iran zrezygnuje z programu jądrowego, no to Stany Zjednoczone przyczynią się do tego, by... Roz tła gospodarka tego kraju. Trochę wyświechtane słowa, bo pamiętają Państwo, że wobec Rosji Donald Trump też to mówił, niczego nie rozwiązał. Natomiast tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, bo rzeczywiście ten Iran po miesiącu bombardowania też nie jest w najlepszej kondycji, więc też stara się jakieś porozumienie zawrzeć i uspokoić całą sytuację. Zresztą Pakistan oczywiście też daje sygnały, że za jego pośrednictwem, bo ta pierwsza tura rozmów też i w ogóle ta, te rozmowy, by zatrzymać się z, tym, z tą zagładą cywilizacji, którą zapowiadał Donald Trump, to wszystko też odbywało się za pośrednictwem Pakistanu. Więc miejmy nadzieję, że Pakistan rzeczywiście znowu robi coś, by... Obydwie delegacje do stołu przyprowadzić. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ernest Zozuń, gościem polskiego radia 24. Dobrego popołudnia. Świata pogląd.